Za kilka minut będziemy lądować w Warszawie. Uprzejmie prosimy o zapięcie pasów i niepalenie. Dziękuję. To są zastrzeżone materiały. Nie poszły, dziś nie pójdą, nigdy nie pójdą. Ich nikt nie puści. Nikt nie puści. Alarm! Nikt nie pójdzie. HA! Tak właśnie. Express Projekt. Widzimy, makrosu robią swoje. Widzi makrosu zrobią swoje. Ej dzieciaku nie tylko, tylko w swojej głowie, to jest do ciebie Express Projekt. Jedziemy na osobnym torze, a to znaczy, że już po tobie. Coście z góry syny zrobili z tym hip hopem? Plasy. A poza tym wszystkim Express Projekt, to jest po to, żebyś powiedział, jak pierdolę dole. Zanim napisałeś swoje ja miałem już odpowiedzi gotowej, dlatego w każdej chwili operuję słowem. Tak jak teraz, Express Projekt. Nagrywamy bez powtórek, tworzymy bez pomyłek. I dlatego wszyscy inni zostają w tyle, bo wasze jazdy są dobre tylko na chwilę. Ha, swoje będę robił. A ty tego nie przeżyjesz Ekspres projekt to jest właśnie Express projekt, projekt. Ekspres Ha! Projekt. To jest, projekt, i makro sobie mu swoje To jest Express projekt, ekspres projekt, to ekspres, projekt. projekt, projekt ekspres projekt w drodze, nie na bocznym torze Po tym w inne składy będą wykolejone Jak na linii kolejowej też powstrzymać się nie mogę by zostawić wasze składy wersami zbombione Po tym traku spalone Chodź ponoć mogły same Wstydu za to co ty nagrałeś Ty i wielu innych słabych Hemścic nie brakuje ty paru dobrych Ze mną zamach planuje Projekt Express Bo Wyprzedza poziom was Choć żaden z nas Nie ma takich tras nie ma takich jazd Kolejny raz to słychać Mieli być więcej Nie ma ich nawet na skitach To są zaścierne materiały Nie poszły Dziś nie pójdą Nigdy nie pójdą Ich nikt nie puści Ich nikt nie puści To jest Express Project, yo, bra! Szkoła i tak w kółko od nowa Przed nami było wielu, ale nikt tak nie rymował Kto nie skserował, w stylu tylko go zbudował Podkradaczy skillsów, wciąż będę stresował Ten projekt mordował, w tempie ekspresowym Przy każdym kawałku słabi tracili głowy Lecznikiem projekt nowy, lecz do walki gotowy Bo nie jeden dinozaur pochyliłby głowy Masz tu towar niezdrowy, zbyt hardkorowy Ale możesz być pewny, że świeży i surowy Szczery i z głowy, nie podpierdolony Przekazy z serca, nie chwyt Cel wyznaczony na przekur mody rapril na 100% i przemysł zniszczony Bo jest plastikowy, tak dokładnie stopiony Przy ogniu tych wersji jak napalm zrzucony Jak napalm zrzucony, jak napalm zrzucony Jak napalm swoje To jest ekspres projekt, ekspres projekt To jest właśnie ekspres projekt, Ekspres projekt, ekspres projekt, ekspres projekt